Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko co rocznie strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Słuchacie właśnie, nie wiem, którego nawiedzonego podcastu na blogu Nakropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwaj bracia, którzy uciekli z samobójczej sekty UFO. To jest Adrian Bush z podcastu Cinema Podcast i z portalu Pełna Sala. Witam Cię bracie. Cześć wszystkim, witaj bracie. I Szymon szymasz Cześć Wam. Nie wiem, dlaczego mamy różne nazwiska, kurczę ale to wyjaśnimy w postprodukcji. No nic. To, to jest skomplikowane, nie, nie dopytujcie. <grym>, to przez sektę. W każdym razie spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać ponownie o filmie, który wyświetlany był w trakcie festiwalu Transatlantyk, chociaż tego widziałeś na innych festiwalach. Nie, tylko widziałeś na maratonie, tak? Mhm, tak, maraton filmowy Heliosa dosłownie przed miesiąca może, może z tej perspektywy, tak czasowej, w innym momencie, ale w tym maratonie w którym było do zobaczenia Hereditary, mhm. gdy Helios organizował. Tak, a ja zobaczyłem ten film na Transatlantyku, a mowa o The Endless z 2017 roku i to podkreślam, bo jest też film o tym samym tytule z 2018 roku. Nie, nam chodzi o The Endless z 2017 roku, za który odpowiada Justin Benson w dużej mierze. W ogóle za ten film odpowiada dwójka twórców, Justin Benson i Aaron Moorhead. Oni zresztą współpracowali też przy kilku innych produkcjach. I gdy mówię, że oni ten film stworzyli, to nie mam na myśli tylko reżyser i scenariusza, bo panowie grają także główne role tutaj, są producentami, zdjęciowcami, montażystami i no ogólnie dając z siebie wszystko przy tej produkcji. Stworzyli też wcześniej Benson i Murhead, Horror UFO Resolution i chwalony przeze mnie Elin Spring. O Spring akurat rozmawialiśmy z Elin, z Klaudią Ding w 68. nawiedzonym podcaście. To był odcinek walentynkowy z 2016 roku. Resolution jeszcze nie widziałem, a ty któryś z nich znasz? Właśnie to jest pierwszy film, pierwsze moje spotkanie z tymi twórcami. A, to cię jeszcze Więc... zaskoczy jedną rzeczą potem. Ale to nadrób mhm. koniecznie, bo Spring jest ciekawy i Resolution ja też mam ochotę teraz nadrobić, bo no, to znaczy słyszałem o zależnościach pewnych między tym, tymże filmem, który teraz będziemy omawiać, więc e, tylko nie wiem jakie, jak, jakie są tak te, te konkretne zależności. No to ja przynajmniej o jednej na pewno powiem. Mhm. Więc tak, film otwierają, e, otwiera w ogóle plansza z dwoma cytatami. Jeden z nich mówi o więzi łączącej rodzeństwo, drugi zaś to fragment eseju Howarda Philipsa Lovecrafta, horror nadzwyczajny, przepraszam, horror nadprzyrodzony w literaturze, supernatural horror in literature i jest to ten cytat otwierający ten esej, w którym Lovecraft twierdzi, że strach to najstarsza i najsilniejsza emocja ludzka, zaś jego najsilniejszą odmianą jest strach przed nieznanym. No i po tym wstępie przechodzimy do filmu, w którym śledzimy losy dwóch braci, Arona i Justina, imiona zresztą reżysera i scenarzysty. Aron i Justin to dwa bracia, których rodzice zginęli w wypadku samochodowym i którzy spędzili dzieciństwo w sekcie. W końcu z woli starszego braci Justina opuścili tę dziwaczną społeczność, którą Justin opisywał jako samobójczy kult UFO. Nie udało im się jednak po tym wszystkim odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ledwo wiążą koniec z końcem, nie mają żadnych bliskich znajomych, oboje pozostają singlami, muszą chodzić na terapię regularnie. Ogólnie no nie są szczególnie szczęśliwi w tym życiu, które aktualnie wiodą. I młodszy z braci, Aaron, tęskni za sektą, to znaczy tęskni za beztroską, z jaką kojarzy mu się młodość spędzona właśnie w tamtej społeczności. I gdy tylko bracia otrzymują przesyłkę od swoich znajomych z tamtych lat, z tej sekty, to znaczy kasetę wideo z czymś w rodzaju pozdrowienia i pożegnania zarazem, to wtedy Aaron namawia Justina na wizytę w obozie Arkadia, gdyż tak nazywa się to miejsce, gdzie społeczność żyje, wizytę u dawnych znajomych, by zobaczyć, jak sobie radzą i by się z nimi pożegnać. Justin ostatecznie zgadza się i tak obaj bracia trafiają do tego obozu położonego gdzieś tam na uboczu stanu i obóz wprawdzie jest zamieszkiwany jak się wydaje przez szczęśliwych młodych ludzi, ale skrywa jednak co najmniej jeden sekret, a jaki to tego nie zdradzimy, no bo w końcu strach przed nieznanym mm -hmm. jest tutaj istotny. No i właśnie powiedz mi jak ci się to podobało, tak? W tej naszej relacji z Transatlantyku mówiłeś, że widzisz tutaj wyraźnie podział na dwie części, że pierwszą oceniasz lepiej, drugą gorzej. Możesz to rozwinąć? E, tak, w tym sensie, że jak już poznaliście fabułę, to wszystko zaczyna się od takiego w sumie paradokumentalnego e, wstępu. Trochę, trochę jakbyśmy oglądali, w zasadzie oglądamy wywiady z postaciami, a później oni wyruszają. Tak, a później wyruszamy na spotkanie tak z tą sektą, gdzie główni bohaterowie poznają w zasadzie, w zasadzie młodszy, niejako przypomina sobie jak to w ogóle wyglądało, starszy już trochę pamięta, ale zwyczaje, jak to wszystko wygląda i razem z bohaterami widz zostaje wprowadzony w ten idyliczny klimat, gdzie właśnie są jakieś wierzenia jakieś tradycje, jakieś specjalne zabawy i z jednej strony Faktycznie udziela nam się zainteresowanie taką wspólnotą, w której e, wszyscy się tak cieszą, nie ma żadnego bólu, każdy, każdemu pomaga, każdy ma swoją rolę i e, to jakoś się kręci. Z drugiej strony cały czas wisi w powietrzu jakaś tajemnica, e, coś dziwnego, a to właśnie niebo, tak niebo przybiera dziwny kształt, e, musicie sami to zobaczyć. A to właśnie te ich zabawy, jakieś gry są niepokojące. E, ktoś, potrafi, e, ktoś potrafi sztuczki, których nie tr trudno wyjaśnić. E, no i to wszystko tak, jest, jest kult UFO, więc y, wisi jakaś tam obietnica, tajemnica, że może faktycznie coś z innego świata ma wspólne cechy z, tym, z tymże kultem. I rewelacyjnie się ogląda ten początek, y, gdzie... Jest ta dwoistość między idylicznością i wszyscy są uśmiechnięci, a z drugiej strony skrywają jakąś tajemnicę i nie wiemy, co się kryje pod tym uśmiechem i próbujemy, próbujemy tego dociec. Klimat, klimat opuszczonego tak miejsca, gdzie nawet nawet trudno się porozumieć radiowo, no, udziela nam się, udziela nam się widzą. A potem, gdy już otrzymamy właśnie jakieś wyjaśnienia, potem, gdy już kilka tajemnic zostaje zdradzonych, gdy mija tak właśnie mniej więcej połowa filmu, mniej więcej godzina, ten film idzie bardzo, bardzo mocno w absurd, i pojawiają się również, i, y, mówisz, również takie łopatologiczne wytłumaczenia, i tu widzę pewną przepaść. Przepaść, w której spadłem z y, y, y, moment, w którym film mi się strasznie podobał, a potem już podobał mi się tak średnio. Mm -hmm. To może po kolei. Zacznę od. Bo powiedziałem o tym Lovecraftzie, to może ten wątek pociągnę. Mm -hmm. Wiecie, ostatnio mówiliśmy o Groźnej Matce, która była kinem stricte autorskim i tamtej gatunkowości było jednak niewiele tutaj na odwrót. To jest film dość mocno gatunkowy, więc musimy mieć jakiegoś potwora, potworność w znaczeniu złota, które wkracza do świata mm -hmm. przedstawionego, zaburza jego e, zasady nim panujące, w nim panujące, zasady funkcjonowania i co jest ciekawe. No i nie mówimy tylko o samych takich jakichś kwestiach moralnych, ale rzeczywiście tutaj mamy coś, co wpływa na troszkę czas i przestrzeń. Tak sama przestrzeń jest anormalna, jak już Adrian zwrócił na to uwagę. No i tutaj bohaterowie to jakoś tłumaczą mnie, że mam na przykład jakąś iluzję optyczną, nie? i dlatego na przykład widzimy, nie wiem, dwa księżyce na niebie, czy coś takiego. Mm -hmm. To właśnie doświadczamy czegoś takiego, no i my przez długi czas nie wiemy tak naprawdę, nie, czy to, to jest jakieś zjawisko naukowe, czy może nadprzyrodzone, czy może to. Na Nasi bohaterowie są jakoś niewiarygodni w tym, co widzą i mówią. I mamy to zło, które rzeczywiście się tutaj pojawia i ono jest lovecraftowskie, jest niedookreślone. I to jest oczywiście wielka zaleta, niewątpliwa. Nie wiemy, w jaki sposób to zło funkcjonuje do końca. Znaczy właśnie w jaki to troszkę jesteśmy w stanie wyłapać z tego filmu, coś tam zostaje powiedziane, ale nie wiemy dlaczego tak działa i to jest świetne, bo w końcu jeżeli mówimy o czymś, co jest demoniczne, złe czy nie z tego świata, no to, to nie powinno działać w sposób racjonalny, nie powinno mieć jakiejś takiej motywacji ludzkiej i to tutaj rzeczywiście twórcy wykorzystali, co do samej społeczności, to też jest świetny wątek, bo z jednej strony no, samowystarczalna społeczność, też jak ten młodszy brat, który ją strasznie tak jak gdyby wybiela, tak gloryfikuje, mm -hmm. on mówi o niej komuna. Tak? To nie sekta, nie kult, tylko komuna. Na pierwszy rzut oka jej członkowie rzeczywiście dają się być w porządku, zadowoleni jakoś tam z tej swojej samowystarczalności, wspierają się nawzajem, każdy ma jakieś hobby. Oni nie praktykują żadnej dziwacznej religii, tak jak gdy my ich obserwujemy przez większość tego filmu. Mają jednak pewne takie drobne rytuały, które nie są do końca normalne. Tak jak jakaś dziwna sztuczka się nagle pojawia, która jest dość mocno nienaturalna. Mamy takie przeciąganie liny, ja nie chcę powiedzieć za dużo, ale to jest sekwencja, która też wzbudza w nas mocny niepokój, chociaż mówimy o przeciąganiu liny, dosłownie, nie? Jak mm -hmm. na jakimś obozie dla skautów, a wypada to w tym filmie strasznie mrocznie i nietypowo, ta przestrzeń I co, jeszcze. Hmm? I co mnie bardzo zaniepokoiło, w pewnym momencie okazuje się, że oni tam robią, żeby zarobić half Weissena, a to jest piwo bardziej zmętnione, takie A tutaj widać, że mamy po prostu przeźroczyste tak, piwo, takie bardzo z małą pianą. Wydaje mi się, że reżyser nie wiedział, nie wiedział za bardzo nic o piwie, ale to jest ciekawostka, którą musiałem po prostu przyuważyć. Wow. że wykorzystano nie to piwo, co trzeba w filmie. To nie tańsze wzięli, nie, żeby tak było. I patrz, i patrz. Zobaczyłbym takie piwo, już bym wiedział, że coś jest nie tak w tej wspólnocie. <laughs> Boże. No ale jeszcze właśnie czas i przestrzeń tutaj. Nie wiem, mamy scenę, w której bohater strzela z karabinka i pocisk jak gdyby odbija się od czegoś, nie wiadomo od czego. W sensie nie, nie, nie trafia w cel, tylko rykoszetuje gdzieś. Nie wiemy od jakiej przeszkody, nie wiemy w jaki sposób. Właśnie zdaje się, że czas i przestrzeń ulegają pewnemu zakrzywieniu, no przy czym cały czas my nie wiemy, czy to jest efekt jakichś narkotyków, czy właśnie działania jakiegoś zła zewnętrznego, czy nie wiem, upału, bo to też jesteśmy na takim terenie, gdzie obok mam jakąś pragię czy coś takiego, no to super działa. Rzeczywiście klimacik jest niesamowity. A ta struktura filmu, ja nie czułem tutaj aż takiej przepaści w samej właśnie kompozycji, ale rzeczywiście ten drugi akt nie jest idealny, bo na przykład mhm. mamy jednego z bohaterów... Ale nie z... czułeś, że ten film jest horrorem przez jakiś czas, a potem przechodzi w trochę taką, taką nie wiem, satyrę? Nie, ja w czułem ten... do końca grozę, tylko to, co mi przeszkadzało, to eks Ekspozycja w, w drugiej połowie filmu. Bo mhm. mamy na przykład tego bohatera z tła, który przez pierwszy, pierwszą połowę trzyma się z boku, jest chorobliwie wręcz apatyczny, nie, nie, w ogóle on chyba żadnego zdania nie wypowiada przez pół filmu, a potem nagle wyjaśnia jednemu z braci, co jest grane w okolicy, jest ekspertem tak? od tego, mhm. co się tam dzieje. No i to jest taka ekspozycja no, od czapy. To jest jak taki właśnie, nie wiem, jakiś staruszek, który w filmie nagle wyjaśnia, czy jakiś Indianin, który objaśnia indiańskie legendy nagle. Wiesz, taka postać, która po prostu znikąd się pojawia i daje ekspozycję na temat właśnie tego, co jest nadprzyrodzone, a do tego tutaj ona, ona była wcześniej, tylko była zupełnie innym bohaterem. To mi trochę nie leżało. I mhm. druga scena, którą jednak doceniam teraz po fakcie, bo w tej drugiej połowie trafiamy też do jednej nowej lokacji, gdzie poznajemy dwóch bohaterów Czpuna i jego, jak gdyby, opiekuna. I to też jest. Znaczy, ta scena się, jak się nie ma większej wiedzy, to się wydaje być nie do końca potrzebna. Znaczy, to wygląda tak, jakby ona miała po prostu pokazać, jak to zło działa, tak, to lokalne zło i co grozi naszym bohaterom. Nie? Czyli pokazanie działalności tej siły nadprzyrodzonej na takim fragmencie przestrzeni i czasu. Ale okazuje się, że ona ma jeszcze jedno znaczenie, bo Benson i Mulhead tworzą swoje filmowe uniwersum. I to mm -hmm. jest... Czy, to jest problematyczne w ocenie, bo dla większości widzów to jest zupełnie niejasne. Dopiero jak się wie, to się wydaje genialne, bo ci dwaj bohaterowie, ten cipun i jego opiekun Michael i Chris, znaczy Chris, bo Chris to Ćpun i Michael, są postaciami z filmu Resolution, który zresztą rozgrywał się w tej samej lokacji. I jak obejrzysz sobie teraz po tym nagraniu trailer Resolution, to zobaczysz scenę, którą też widzisz w tym filmie, czyli scenę, w, którym bohaterowie, w której bohaterowie się spotykają, nie? I zresztą Rezolution też opowiadało UFO, więc wiesz wow, mindfuck totalny, nie? Coś genialnego po prostu. Mnie się teraz też buzia cieszy. Tylko problem polega na tym, że no dla przeciętnego widza w kinie to jest taka scena troszkę, nie całkowicie, nie? Ale troszkę tak na doczepkę. Dlatego no właśnie drugą połowę ogląda się trochę gorzej przez tę nie do końca umiejętną ekspozycję. Przy czym ja nie twierdzę na przykład, że to mi wsuje sens, seans. Nie. Tutaj absolutnie nie. Nie, ja się, ja się z sobą zgadzam w takim razie w, ka w każdym z tych podpunktów. E, ni niestety nie oglądałem tak Resolution i wiem tylko, że właśnie oni tworzą jakieś uniwersum, bądź lubią, lubią żeby postaci z poprzedniego filmu pojawiły się w następnym, e, co jest na pewno fajne, e, tylko że ja ten absurd nie tylko w tych wątkach, tak tych ćpunów, ale w ogóle w całej drugiej części czułem i to, to moje, moje wrażenie nie wynika tylko i wyłącznie z samego nawiązania. E, a też postać, tak ta, ta postać, która się nagle gadatliwa robi, a wcześniej milczy no to tak, faktycznie to jest taka zagrywka, żeby film sprowadzić na, na inną drogę. Przy czym tu też fajnie, fajnie zauważyłeś, że właśnie doceniam, doceniam też ten luz, z jakim podchodzą reżyserzy do filmu. Widać, widać jakąś dozę zabawy w tym, co oni robią. Widać, że no, może po prostu oni mogliby pójść w jakimś cięższym klimacie, w jakimś cięższym stylu, ale nie chcą i to jest ich. I obojętnie, czy to mnie, czy to determinuje jakoś ujemnie moją ocenę, to ja to, ja to faktycznie doceniam. Doceniam, no. Tak, bo rzeczywiście czuć, w sumie dobrze to, znaczy prosto, ale fajnie to ująłeś, że czuć mm -hmm. pewnego rodzaju luz, to, że ci twórcy troszkę bawią się tym tworzywem filmowym i też, że czują tę konwencję, bo to nie jest, to, znaczy nawet jeżeli powiemy, że część właśnie tych intryg jest z grubymi szyta, że ta ekspozycja nie jest do końca udana w tej drugiej połowie, to jednak pierwsza połowa jest właśnie pod wieloma względami prawie, że idealna. Jako właśnie rozrywka, jako kino gatunkowe stricte, tak? bo to oczywiście nie jest arcydzieło żadne wielkie, ale coś tworzone przez fanów, dla fanów i do tego też umówmy się, to, to są produkcje z bardzo ograniczonym budżetem. Też dlatego na przykład tutaj w warstwie muzycznej dużą rolę odgrywa The House of the Rising Sun, bo to jest po prostu mm -hmm. utwór w domenie publicznej, więc mogli go wykorzystywać bez końca z Afriko. Nie? I ten film właśnie ma budżet ograniczony, a e, też właśnie pod kątem audio, wideo, oprawy też no, jest w porządku, mocno w porządku e, z efektami specjalnymi. Na samym początku, przy tej właśnie pierwszej rozmowie o iluzjach optycznych, przy tym, co się działo z niebem, e, troszkę tak patrzyłem na to, tak się bałem, że to może pójść w złym kierunku od strony właśnie efektów specjalnych, ale nie, ostatecznie jestem zadowolony też pod tym kątem. Ja też, no, jeszcze tylko ten jeden problemik mój, że w pewnym momencie ten film daje taki właśnie jasny morał na temat miłości braterskiej i to, jak, jak, jak bracia powinni do, do siebie tak się odnosić, młodszy do, do starszego i tak dalej. Takie ale... to skojarzy, skojarzyło mi się, wiesz, z jakąś wy, wykładnią, nie wiem, na lekcji w szkole, w podstawówce, nie? A Więc... Ja absolutnie się nie zgadzam, bo zobacz, bo to nie nie było takie typowe, ckliwe, dramatyczne, melodramatyczne, tylko właśnie to też było, była historyjka z twistem, bo ta sama scena, moim zdaniem, została świetnie rozpisana. Ja nie wiem, na ile ty ją jeszcze masz w pamięci, ale hmm. właśnie ona nie jest typowo melodramatyczna, ani taka e, trzymająca w napięciu e, w taki sposób właśnie typowy z horroru, nie? gdzie mamy właśnie dwie kochające się osoby i nagle zagrożenie. Na zasadzie, o zaraz umrzemy, kocham cię, że coś takiego. Nie. Właśnie moim zdaniem nawet to wybrzmiało bardzo właśnie pozytywnie, tak y, jako element filmu. nie, że To było też dla mnie dobre, pozytywne zaskoczenie. To Ja mam tak, jak ty mówisz, użyłeś słowa melodramatyczne i to było melodramatyczne, przy czym no, nie, nie boli mnie to jakoś aż tak mhm. strasznie. Dostrzegam w tym minus, minus filmu. Natomiast, kurczę, jakby, jakbyśmy już zmierzali w stronę podsumowania, bo zmierzamy, mhm. no, to uważam, że właśnie samo, samo to, jak film został zaprojektowany i generalnie to, ile ma plusów, redukuje te minusy, na pewno warto go zobaczyć, na pewno będziecie się dobrze bawić i ja mówię, że przez pierwszą godzinę świetnie mi się to oglądało i na pewno, na pewno nie zrezygnowałbym, gdyby, gdyby sam siebie przeniósł w przeszłość i przyszedłbym sobie tutaj do siebie i powiedział, słuchaj stary, druga połowa nie będzie Ci się podobać, to i tak nie zrezygnowałbym z tej pierwszej. No to, tak jak mówimy, film może nie idealny, ale na pewno ciekawy. I posiadający duży potencjał, bo rzeczywiście nawet to, co jest tym złem tutaj, to jest ciekawe bardzo w tym świecie przedstawionym i to, że to do samego końca, znaczy. To zostało jakoś tam zobrazowane oczywiście. Poznajemy różne informacje na ten temat, ale to do samego końca jest troszkę niedookreślone i wizualnie, fizycznie, materialnie i jako jakiś fenomen tak opisany słowami. No dla mnie ta produkcja ja też właśnie po sensie byłem odrobinę krytyczny. Na zasadzie, wiesz, mm. dobry film, ale. A teraz tak, te ale gdzieś tam pozostają, ale to się cały czas wyróżnia, nie? W tym morzu innych podobnych produktów. Zwłaszcza, że teraz właśnie bardzo dużo się kręci takich słabych filmów okultystycznych, czy o duchach, na o nawiedzeniach, o opętaniach. Masa slasherków cały czas powstaje, jak się tak przegląda to kino gatunkowe ze Stanów. A tutaj mamy coś właśnie innego, nietypowego, więc dla mnie duży plus już za samą odwagę i właśnie mm. ten, ten Powiedział świeżości, a te drobne usterki, no to nie przeszkadza jakoś mocno. To jest dla mnie takie naprawdę mocne 7 na 10, czy nie wiem, 8 na 10 mhm. może, żeby nawet właśnie docenić tę świeżość, oryginalność i odwagę. No, więc ja polecam, polecam. No, ja również, ja również. Wiesz, co jeszcze tylko tak dopowiem, bo, bo nie mogę wytrzymać. Nie wiem, chyba ty nawet oceniałeś i mówiłeś o tym filmie Zaproszenie z 2015 roku, który jest na Netflixie. Mm -hmm. Ale właśnie też tutaj zaprzeczę, może sam sobie, ale być może, że jakby zostali przy, tam, przy tym, co jest w pierwszej części filmu i ciągle by była jakaś tajemnica sekty, to poszłoby to w tą stronę ciągłego czekania i niepewności z zaproszenia, które w pewnym momencie zaczęło mnie nudzić. A tu może, może faktycznie to poszło w taką odjechaną stronę, więc też nie bójcie się tak, nie bójcie się zobaczyć, zobaczyć tego filmu w pełnej krasie, polecam, no. jeśli rzucamy hmm. ocenkami to dla mnie 6 na 10, to jest u mnie wysoka ocena na pewno wyższa niż, niż no właśnie, średnia moich ocen. Ja się, bałem, że ty, ja się bałem, że ty dasz niższą, dlatego ja nawet ja, ja bym ja tak uczciwie, to bym dał tą siódemkę, myślę, mm -hmm. spokojnie, ale tak wiedziałem, że ty dasz niższą, więc mówię, dam ósemkę, żeby wyszło na, <grym> na koniec siedem na 10. Jak no, nie jak bo, już nie, bój, znamy. nie bójcie się szóstek na 10, naprawdę polecam wystawiać często te oceny. <grym> bo ty już dajesz tak, jak na, zazwyczaj na koniec są na tym filmwebie czy coś, nie? że są niższe niż człowiek by się spodziewał. Ja mam wrażenie przy tych lepszych filmach, dlatego ja daję ósemkę ja, potem... dziesiątka musi zmienić moje życie dziewiątka trzymać mnie bardzo długo przy rozważaniach w zasadzie niczemu na przykład transatlantyku nie dałem więcej niż 8 na 10 no, więc... no dobra no tu jesteś krytyczny mocno no nic dobra nie rozmawiajmy o agregatach i ocenach o filmie <laughs> wszystko powiedzieliśmy więc dzięki Ci serdeczne za tę rozmowę dzięki wielkie i dzięki Wam słuchacze że w ogóle wytrzymaliście ze mną te 20 minut Teraz w sumie, wiesz, jeżeli słuchali Relacji z Transatlantyku, to ze trzy godziny. Może mają, mają mnie dość, nie? Po tych wszystkich podcastach już. Kto by nie miał? Nie no. <głos> <głos> Dobra. No. Tak czy siak serdeczne dzięki raz jeszcze, a wam kochani tradycyjnie już życzymy nieskończonego <głos> klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny nawilom po kaści. Wszystkie tylko musisz znać, trady ognia ziemi, pomień elektryczne, wody, latające lodu, normalne robaki, duchy oraz wody, Ja będę mistrzem, prawdziwym ja. mistrzem, ja. mistrzem ja. historii nowych. Rozdział napiszę, ja będę mistrzem, Prawdziwym ja mistrzem, historii nowym. Jezus, napisze, stali bez bo tego się nie da słuchać. Poza tym nie chcecie smucić, ale mistrz to może być tylko jeden. No właśnie, a jestem ja. Kochani, nie przejmujcie się nimi. Prawdziwi mistrzowie. Nie ci samozwańcy, których słyszeliście przed chwilą. Już za tydzień w nawiedzonym podcaście. Nie podoba mi się nasze aktualne życie. Wiem. Na nic nas nie stać. Nie mamy przyjaciół, jesteśmy singlami. Wiem. Chciałbym wrócić do obozu Arkadia. Do samobójczej sekty UFO, z której uciekliśmy dekadę temu? Tak. Dobrze. Serio? I drugie podejście. wiemy, co i jak. Okay. Trochę... Dobra. Okay. Nie podoba mi się nasze aktualne życie. Walnąłeś czymś, jak zacząłeś mówić. A wiem, e emocje. <śmiech> <śmiech> Dobra, <śmiech> jeszcze raz. Okej. Okay. Jest, jest, jest. Jest sobota, nie wiem, który, nie wiem, którego. Słuchacie właśnie, nie wiem, którego nawiedzonego podcast. Dobra, mamy to, a ja mam pół godziny do filmu. No, a, to ty, ty goń już... Za pół godziny ś... tysiąc gatunków deszczu, a... Dobra. And uh, To przegapisz kilka gatunków deszczu i tyle, nie? <laughs>